Ewangelia świętego Jana, rozdział szesnasty Tom ci wam powiedział, abyście się nie gorszyli. Wyłączać was będą z burznic. Owszem, przyjdzie godzina, że wszelki, który was zabije, będzie mniemał, że Bogu posługę czyni. A toć wam uczynią, iż nie poznali Ojca ani mnie. Alem ci wam to powiedział, abyście, gdy przyjdzie ta godzina, wspomnieli na to, że ja wam opowiedział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 Pośle go do was, a on przyszedłszy będzie karał świat z grzechu i z sprawiedliwości i z sądu. Z grzechu mówię, iż nie uwierzyli w mnie, z sprawiedliwości zaś, iż do ojca mego idę, a już mnie więcej nie ujrzycie. A z sądu, iż książę tego świata już jest osądzony.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 Dlatego mrzekł, że z mego weźmie, a wam opowie. Maluczko, a nie ujrzycie mnie, i za się maluczko, a ujrzycie mnie, bo ja idę do ojca. Mówili tedy niektórzy z uczniów jego między sobą. Cóż to jest, co nam mówi maluczko, a nie ujrzycie mnie, i za się maluczko, a ujrzycie mnie, iż ja idę do ojca. Przetoż mówili, cóż to jest, co mówi. Maluczko, nie wiemy, co mówi. Wtedy Jezus poznał, że go pytać chcieli, i rzekł im. O tym się pytacie między sobą, żem rzekł maluczko, a nie ujrzycie mnie, i za się maluczko, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam.